albowiem chleb Boży ten jest, który zstępuje z nieba i żywot daje światu. Wtedy mu rzekli, Panie, daj nam zawsze tego chleba. I rzekł im Jezus, jam ci jest on chleb żywota, kto do mnie przychodzi, łaknąć nie będzie, a kto wierzy w mnie, nigdy pragnąć nie będzie. Alem wam powiedział, owszem, widzieliście mnie,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 Przecież każdy, kto słyszał od Ojca, a nauczył się, przychodzi do mnie. Nieżby kto widział Ojca, oprócz tego, który jest od Boga, ten widział Ojca. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto w mnie wierzy, ma żywot wieczny. Jam jest On chleb żywota. Ojcowie wasi jedli mannę na puszczy, a pomarli. Ten jest on chleb który z nieba stępuje, jeśli by go kto jadł, nie umrze. Jam ci jest chleb, on żywy, którym z nieba stąpił, jeśli by kto jadł z tego chleba, żyć będzie na wieki, a chleb, który ja dam, jest ciało moje, które ja dam za żywo od świata. Wadzili się tedy Żydowie między sobą, mówiąc: Jakoż ten może nam dać ciało swoje ku jedzeniu? I rzekł im Jezus.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 Od tego czasu wiele uczniów Jego odeszło nazad, a więcej z Nim nie chodzili. Wtedy rzekł Jezus do onych dwunastu, I zali i wy chcecie odejść? I odpowiedział mu Szymon Piotr, Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa żywota wiecznego. A myśmy uwierzyli i poznali, żeś Ty jest Chrystus, On Syn Boga Żywego. I odpowiedział im Jezus. I zanim Janie dwunastu was obrał, a jeden z was jest diabeł, a to mówił o Judaszu, synu Szymona i Szkaryocie, bo go ten wydać miał, będąc jednym z onych dwunastu.